Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 30 kwietnia, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Savera. Wniosek o odwołanie ministr zdrowia z negatywną opinią Sejmowej Komisji Zdrowia. Pomoc humanitarną dla ofiar wojny z Iranu zapowiada szef polskiej dyplomacji. Nożownik, który zaatakował w żydowskiej dzielnicy Londynu w areszcie, policja sprawdza, czy działał sam. Sejmowa Komisja Zdrowia negatywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie Jolanty Sobierańskiej-Grendy ze stanowiska szefowej Ministerstwa Zdrowia. Nie uciekamy od rozmów na temat reform, zaznaczyła ministra. Powiedziała, że z uwagą i z pokorą wysłuchała wniosku. Zwróciła uwagę, że objęła stanowisko w określonej sytuacji w trakcie roku budżetowego. Za wnioskiem o odwołanie ministry zdrowia opowiadają się m.in. posłowie PiSu. Którzy krytykują działania resortu i wskazują na pogarszającą się sytuację w systemie ochrony zdrowia. Opozycja żąda nie tylko odwołania ministry zdrowia, ale także ministry klimatu Pauliny Henink-Klowski. Nad dwoma wnioskami o wyrażenie wotum nieufności Sejm ma głosować dziś wczesnym popołudniem. Będzie polska pomoc humanitarna dla Iranu zapowiada wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Odniósł się w Algierze do swojej rozmowy telefonicznej z szefem irańskiej dyplomacji.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 W Bagdadzie zestrzelono drona, który przelatywał w pobliżu amerykańskiej ambasady. Uruchomione zostały amerykańskie i irackie systemy obrony przeciwlotniczej. Brytyjskie służby sprawdzają międzynarodowe wątki ataku nożownika na dwóch Żydów w Londynie. Świadczy ustalają, czy sprawca działał w porozumieniu z osobami spoza kraju lub pod ich bezpośrednim wpływem. Równolegle policja weryfikuje motyw antysemicki. Zatrzymany to 45-letni mężczyzna. Nie ujawniono jego danych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 Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Do południa słonecznie, później zacznie się chmurzyć. Na północnym wschodzie, gdzie niegdzie, słabe opady deszczu. W czwartek jeszcze chłodno na wschodzie. W suwałkach maksymalnie 9 stopni, w Rzeszowie 12. Na zachodzie, już cieplej. W Szczecinie i Gorzowie, 18 stopni. Autopromocja.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 Ludzie. Onko Story. Na antenie trójkowej i w podcaście Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. To już ponad 60 audycji, ale jeszcze nie świętujemy, nie spoczywamy na laurach. Opowiadamy naszym słuchaczkom, słuchaczom, pacjentkom, pacjentom o wydarzeniach, do których może mogliby się przyłączyć. I słuchamy kolejnych bohaterek audycji wspierających nas swoim doświadczeniem. I tak dziś przyjechał do nas Toruń. Dorota Rybarczyk, onko-kosmetolożka i wizjonerka, która jak sobie coś zaplanuje, to, to nic jej nie zatrzyma. To nic jej nie zatrzyma. Widziałyśmy się rok temu, opowiadałaś nam o idei onko kosmetologii to była absolutna nowość, ale miałaś mnóstwo planów do zrealizowania. Co się zadziało przez ten rok? Bardzo dużo się zadziało przez ten rok. Tak naprawdę koncept onko kosmetologii rozwijamy od 20 lat. Przy czym on dopiero w ostatnich latach wydaje się, że stał się dopiero bardziej istotny. Bo kiedy zaczynaliśmy komunikować światu taką potrzebę, właściwie nie ja i kosmetolodzy, tylko nasze klientki, nasze pacjentki, że w tej onkologii kosmetologia ma dużo do zrobienia, świat nie był otwarty na to zagadnienie. Nikt nie brał takiej potrzeby na poważnie, yy, bo są ważniejsze? Tak, tak. Z tym się zmierzymy również do tej pory, natomiast jakby środowisko kosmetologiczne bardzo otworzyło się na tę ideę. I tak jak w zeszłym roku, goszcząc u Ciebie, zapowiadałam kierunek studiów podyplomowych, kosmetologia onkologiczna. Dziś już mogę powiedzieć, że jesteśmy po siódmym zjeździe. E, mamy niesamowite słuchaczki z całej Polski. Przyjeżdżają specjalnie do Torunia, z Wrocławia, z Krakowa, z Poznania. Osoby o bardzo wszechstronnym wykształceniu, takim kosmetologicznym, ale też około okołokosmetologicznym. I każda z nich ma w swojej przestrzeni zawodowej podobną misję, czyli opiekować się pacjentkami, które są Bądź też przed leczeniem, w trakcie leczenia i po zakończeniu. Czyli w Polsce obudziła się taka potrzeba kobiety, ale i mężczyźni? Krzyknęli, hej, my też chcemy dobrze wyglądać? Tak, chociaż w onkokosmetologii mężczyźni to jest jednak mniejszość. Jednak choroba nowotworowa, właściwie jej metody leczenia dosyć mocno uderzają właśnie w tą kobiecość. Skóre, włosy, paznokcie, to, co, to z czym czujemy się dobrze, jak mamy zaopiekowane. Dla mężczyzn ten obszar też jest ważny, natomiast to jest mniejszość. Nie wiem, czy to wynika z tego, że mężczyźni e, jeszcze wstydzą się o tym mówić. Być może to się za jakiś czas zmieni. Onkokosmetologia jest otwarta na mężczyzn, zwłaszcza ten jej obszar prewencyjny. Kiedy możemy zaopiekować się skórą, i tak jak w drodze tutaj rozmawiałyśmy z dziewczynami, jeżeli organizm jest w dobrej kondycji i spotyka się z chorobą i leczeniem, lepiej przechodzi cały proces. Tak samo jeżeli skóra jest przygotowana wcześniej, jest w dobrej kondycji, nie ma jakichś znamion podrażnień, zaburzonej bariery hydrolipidowej, ona też lepiej znosi leczenie. Czyli nie chcemy chorować na wygląd, a tak zaangażowana w tę historie. Jako kosmetolog czujesz się trochę psychologiem? Troszeczkę wywołałaś mnie teraz do odpowiedzi, żebym zdradziła swoje plany na najbliższy czas, bo właśnie psychoonkologia jest moim kolejnym kierunkiem, w którym chciałabym się rozwinąć. To jest Wynika potrzeba? Tak, w tak, tak naturalny sposób, że po prostu no, nie da się tego oddzielić. Wszystkie historie i te zaangażowanie m, zabierasz do domu, czy masz swoją własną metodę? żeby zostały w gabinecie. I tak, i nie. Przyznam szczerze, że niektóre historie poruszają mnie tak bardzo, że nie potrafię przejść nad tym do porządku dziennego jako kolejny case mojej pracy. No jest to część mojego życia. Ja już tej onkokosmetologii jakby nie oddzielę od tego, czym się zajmuję, czy w pielęgniarstwie, czy w kosmetologii. E, więc no, pewne rzeczy stają się takie po prostu już organiczne e, W domu czasami bliscy zadają mi pytanie Natomiast rzadko zabieram pracę do domu W otoczenie moich najbliższych ale w ogóle w życiu, no to gdziekolwiek jestem, nie przestaję być onkokospetologiem, pielęgniarką, wszędzie, gdzie widzę, tam gdzie jest potrzeba jakaś do zaopiekowania, a wiemy, że tych zachorowań jest coraz więcej i wszędzie spotykamy albo osoby, które za chwilę będą doświadczały leczenia albo bliskich tych osób, bo tutaj też jest ogromny obszar do, do edukacji właśnie nie tylko te działania kosmetologii onkologicznej skierowane stricte do pacjentów, ale w ogóle do całego społeczeństwa, żeby w ogóle odczarować ten, ten mit pięcioletniej karencji, że nic nam nie wolno w chorobie gdyż każdy przypadek jest osobnym tak naprawdę do rozważenia co wolno, czego nie wolno. I oprócz choroby nowotworowej jest człowiek, który ma swoją historię, swoje potrzeby, ale też choroby współtowarzyszące na przykład, które to one często okazuje się, że są przeciwskazaniem, a nie sam fakt choroby nowotworowej. I to wszystko powinna wiedzieć kosmetyczka, która jest onko onkokosmetologiem. A skąd się u ciebie ta pasja wzięła? Bo chyba mogę nazywać to pasją. Tak, to się rozpoczęło od takiej mojej osobistej historii, gdzie moja bliska osoba zachorowała i akurat na jej ciele, na jej ciele pojawiły się wszelkie możliwe skutki uboczne leczenia. To było wprawdzie dwadzieścia parę lat temu, więc ta onkologia w tej chwili też się diametralnie zmieniła na plus zdecydowanie, ale to mnie wtedy pokazało, że to jest ogromny obszar, w którym kosmetologia ma coś do zrobienia. I stąd właśnie ten pomysł zaczęłam rozwijać ten nurt i tak jak mówię, wtedy były dwa kremy w aptece dostępne. Środowisko kosmetologiczne w ogóle nie chciało dotykać tego tematu. Organizowaliśmy przez pięć lat wraz z Fundacją Światło w Toruniu konferencje poświęcone takiej kosmetologii. To było w latach chyba 2013-2017. I ona wtedy raczkowała. I ona wtedy raczkowała. Wtedy rozsyłaliśmy miliony maili do różnych gabinetów bez żadnego odzewu. Gabinety nie były zainteresowane kosmetologią onkologiczną. Dlatego cieszę się, że teraz jest taki boom. I o tym boomie będziemy dzisiaj rozmawiać, ale nie tylko o boomie. Zostawiam z Państwem Dorotę Rybarczyk, a ja idę po kolejnych gości z Torunia. Onko Story. No i jesteśmy, jesteśmy tutaj z gościniami z Torunia. Dwie kolejne piękne panie. Ja zawsze mówię, że, że jesteśmy w radiu. Czasami szkoda, że państwo tego nie widzą. Ola Kubacka-Duńczyk. Ja witam. I Joanna Gackowska. Dzień dobry. Witam pięknie. Joasia jest z Akademii Walki z Rakiem, natomiast tak. Ola Kubacka jest... Jestem prezesem Toruńskiego Stowarzyszenia Amazonki. Przyjechałyście, żeby opowiedzieć i wesprzeć Dorotę w opowieści o projekcie, który się właśnie wydarza, czyli Metamorfozy Piękno Mimo Wszystko. Zachwycił mnie ten tytuł Piękno Mimo Wszystko. Ważniejsze dla was jest to mimo wszystko, czy to piękno? Chyba jedno i drugie jest Joasia. ważne, ale właśnie mimo wszystko, mimo całej tej historii, całej y, tego zdarzenia, tak? tej, nie chcę nazwać tutaj tej walki, ale tej choroby. To, żeby mieć to piękno nie tylko w sobie, ale i też na zewnątrz. Wygląd jest bardzo ważny dla osoby chorującej, yy, chyba w szczególności, bo, bo tyle emocji jest w człowieku, jak zachoruje, że jeszcze ten wygląd, może jak na początku to sobie nie zdajemy sprawy, ale im dłużej ta choroba trwa i ta choroba zabiera nam ten wygląd, to, to właśnie jest ważne, żeby się czuć dobrze ze sobą, żeby patrząc na to lustro, widzieć, widzieć właśnie to piękno. A nie tylko takiego człowieka zmęczonego. Tym bardziej, kiedy ma się 30 lat jest się bardzo młodą osobą i absolutnie nie jest to wiek na chorowanie. A już na pewno nie na chorowanie, na raka. Jak to się u ciebie zaczęło? Ogólnie choruję od y, roku. Dokładnie rok temu dostałam diagnozę. Mam, to już w sumie już jest usunięty, jestem po operacji. Rak piersi. Jak się zaczęło? Zaczęło się... To właśnie ta myśl, że jestem za młoda na raka, bo gdzie cały czas mi się kojarzył rak piersi z guzem, a to nie był guz taki charakterystyczny, tylko była twarda pierś. I jak to znalazłam, to sobie pomyślałam, że no jestem za młoda, za młoda na raka, więc nie dało to mi nawet do myślenia, że mogę. Sama wypierałam tą myśl. Dopiero gdzie guz dał przerzut pod pachę, zapaliła mi się lampka i poszłam się zbadać. Więc... Wcześniej ginekolog nie miał żadnych zastrzeżeń. Nie, w ogóle żaden ginekolog nie sprawdza nigdy mi piersi. Patrzę się na Olę Kubacką-Duńczyk, która przewróciła oczami z takim westchnieniem. Ola ma duże doświadczenie też jako szefowa fundacji. Jaka była twoja historia? Ja zachorowałam na raka piersi 6 lat temu też okazało się, że to jest choroba właśnie złośliwa. Jestem po operacji oszczędzającej piersi. Po jakimś czasie okazało się, że mam przerzuty do węzłów chłonnych, więc te węzły chłonne też zostały usunięte. Przeszłam radioterapię i chemioterapię i właśnie podzielam zdanie Joanny, ale uważam, że piękno dla kobiety, która przechodzi chemioterapię, to jest sprawa bardzo ważna, bo zostajemy bez włosów. Nie mamy brwi, nie mamy rzęs. Jesteśmy jako kobiety gołe. Jeszcze niektóre kobiety są po mastektomii, gdzie nie mają piersi. Więc ten nasz stan, taki emocjonalny, przenosi się też na nasz wygląd. tak? I właśnie żeby poprawić sobie ten wygląd, bardzo dobrze, że jest właśnie tutaj onko kosmetologia. Ja sama byłam klientką, że tak powiem, dorodki, gdzie miałam zrobione brwi, może tak kolokwialnie powiedziałam, i usta, bo nasze ciało, nasza twarz staje się taka bez wyrazu blada. I przeszłam tą metamorfozę I ujrzałam czułaś? siebie inną po mhm. prostu Te traumy, które przechodzimy W trakcie leczenia onkologicznego One się wypisują na naszej twarzy Patrząc na siebie w lustro, chcemy wyglądać dobrze, chcemy się uśmiechać. Chcemy, żeby ten uśmiech był wyrazisty i ta nasza twarz wyrazista. I tutaj właśnie to upiększanie bardzo dużo daje takiego poczucia wartości, zastrzyku mocy, że pomimo wszystko dam radę. Dziewczyny, a czy to poczucie piękna, to, że jesteście pewne siebie, to też przekłada się na taką siłę, psychiczną tak, do... wewnętrzną. Właśnie. Bardzo. I choroba zabiera to. Na przykład ja bardzo się cieszę, że, że trafiłam właśnie do tego projektu, bo choroba zabrała mi pewność siebie. Gdzie przed chorobą byłam bardziej pewna, bardziej wygadana, bardziej otwarta, to ja się zamknęłam. I jak ja przeczytałam o tym projekcie i on się akurat tak fajnie zbiegł, że koniec będzie w październiku i w październiku dostanę, we wrześniu, to już w październiku będę bez chemii. 22 września mam ostatnią chemię i będzie to takie dla mnie otwarcie się na nowo. Po prostu wyjście z tego wszystkiego, z tej całej historii, z taką nową siłą. Będzie to taka nowa ja, że to, to doświadczenie otworzy mi i i mam teraz właśnie przez to, że w ogóle do, uczestniczę w tym, większą moc, więcej mi się chce i to takie coś wspaniałego po prostu, że właśnie mogę, mogę w tym brać udział. Co potoczy się, co będę miała robione, to już takie jest no, tylko planowe. No, a Ważne, nie masz żadnych marzeń takich dokładnie? Bardziej Chciałbym emocjonalnie to. ja do tego podchodzę, że w ogóle właśnie to jest też będzie taka przygoda i takie otwarcie moje, że w, z, tej, z, cał, z całego tego, co mnie spotkało, będzie to dobro, dobro płynące. A ja wiem, że na pewno będzie pięknie. Na pewno. Ja jestem przekonana, że w październiku będę zadowolona. Odczekamy na zdjęcia. To z jednej strony, a z drugiej tak przychodzi mi do głowy, czy ten entuzjazm kończy się na październiku? Ja mogę powiedzieć na podstawie poprzednich edycji Metamorphos, że jakby ta przemiana rzeczywiście miała taki tylko zewnętrzny wymiar, ale panie, które były poddawane tej metamorfozie, bardzo długo czuły wręcz taką powinność, żeby nie zmarnować tego, co zostało wy wypracowane. I tak jak poprzednio gościłem z Edytą właśnie, to Edyta no to dzisiaj bardzo miło wspomina tą metamorfozę. Zostały zdjęcia, piękna pamiątka, piękne wspomnienie. No też piękna fryzura, kolory na Piękna głowę. fryzura, no, a między nami piękna przyjaźń. Tak i w ogóle jeszcze to będzie taki dla mnie okres, gdzie będę szukała nowej pracy, bo zostałam niestety zwolniona podczas chorowania z pracy, tak, na zasiłku rehabilitacyjnym. Pracodawca mi dał wypowiedzenie, więc yy, skończę chemię i będę nowa ja, bardziej otwarta, gotowa na nowe wyzwania i gotowa na podjęcie nowej pracy. Więc uważam, że będzie to całe po prostu otwarcie moje. Więc ja naprawdę, to jest moje marzenie się spełniło, że przy tym wszystkim, gdzie mnie spotkała choroba, zwolnienie z pracy. bo Ktoś mi powiedział, o nie, ona ma tak, nie, ja teraz widzę, że ja idę po, idę po prostu do celu. I już, już ta przemiana we mnie jest. Sam fakt, że się dostałam, że jestem tutaj. To już, już się zaczyna. Przed zachorowaniem byłam blondynką farbowaną. Teraz mam naturalne, ciemniejsze. A jestem otwarta. Ja jeszcze na moment wrócę. Jak to zwolniono cię z pracy? Hmm, to sam list z wypowiedzeniem. Pracowałam w spółdzielni socjalnej. Praca biurowa plus praca w terenie. Zajmowaliśmy się tak jakby pocztą gminną. Zachorowałam. W kwietniu dostałam diagnozy, Od czerwca jestem na chemii i poszłam już na L4. Niestety... Pierwsze założenie miałam takie, że będę pracować i będę przyjmowała chemię, będę miała wolne, ale niestety miałam wszystkie skutki uboczne, więc nie dałabym rady. Nie miałam energii, były wymioty, wysuszone gardło, problemy skórne. Trochę kardi się nabawiłam podczas chemii, czyli po prostu puls podwyższony, cały czas zmęczenie. Więc twierdziłam, że pierwsze chciałam zobaczyć, jak to będzie, czy dam radę. Nie dałam rady pracować. Miałam pół roku na L4 i później przeszłam na zasiłek rehabilitacyjny. No i pracodawca ma prawo po trzech miesiącach dać mi wypowiedzenie. No i z tego sprawa skorzystał. Wiedział, że jesteś pacjentką tak, chorą? Tak, wiedział, bo ja od razu, jak dostałam diagnozę, to powiedziałam. Nie chciałam A jakie ukrywać. były argumenty? Argumenty? Argumentów tak naprawdę nie było, bo dostałam list pocztą. Wypowiedzenie dostałam pocztą. Nie próbowałaś rozmawiać? Próbowałam y, rozmawiać, ale to i tak nic nie zmieniło. A dlaczego by mówią, że redukcja etatów, ale na wypowiedzeniu mam, że ze względu na chorobę, tak? Na początku to przyjęłam, no tak, no ok, no, no zwolnili mnie, no tak jakoś tak, ale później te emocje, może mam teraz też przez choruje, że te emocje trochę później do mnie docierają, to, to stwierdziłam, że czas minie rehabilitacyjnego i co wtedy, jak, gdzie, do nowego miejsca i taki był strach i że, że pójdę i trzeba będzie opowiedzieć o swojej chorobie, bo dla, może się nie spytają, ale będzie na y, świadectwie pracy, tak? I też właśnie ten projekt tutaj, że ja wejdę z taką otwartością po tej metaflowodzie, że będę taka nowa ja, będzie też nowa ta energia i ja myślę, że, że Czyli ty rady. czujesz, że ta choroba w jakiś sposób umniejsza twojej wartości jako pracownika? Boisz się, że możecie ktoś nie przyjąć do pracy Ze względu z tego na usunięcie wszystkich węzłów chłonnych. Po prostu ze względu na tą rękę wiem, że niektórych prac nie będę mogła wykonywać. I boję się właśnie, jak to będzie, czy ona nie będzie puchła. Ale będę musiała jeździć na kontrolę, będę musiała jeździć jeszcze na kwas, który będę otrzymywać do pięciu lat. Więc też mnie nie będzie. Więc też ja jestem osobą szczerą, więc będę chciała powiedzieć. Więc pracodawca też może obawiać się zatrudnić taką osobę, której no, jednak nie cały czas będzie dyspozycyjna. Olu, A jeżeli... bronicie takie kobiety? Czy jest jakiś mechanizm, żeby wziąć w obronę kobiety, które są zwalniane z pracy? Nie Za powinny zwłego. być zwalniane. Nie, nie. To, jest, nie dość, że, no, to jest też na psychikę bardzo wpływa, bo nie dość, że wszystko to z przez chorobę, no, to przechodzi takie, że nie wracamy po chorobie do bezpiecznego, znanego miejsca, tylko nawet jeśli musimy trafić gdzieś indziej, albo niestety no, będzie, też rynek pracy jest, jaki jest i może będzie ciężko znaleźć tą pracę. Ja mam też taką amazonkę, młodą dziewczynę, która bez przerwy musi zmieniać pracę, bo ktoś obserwuje, nie nadaje się fizycznie. No więc, no co, no to taką najprościej to taką osobę zwolnić, tak? I to jest osoba, która, która się leczy, która ma y, dzieci, y, jest osobą samotną, a ciągle musi gdzieś poszukiwać pracy i zaczną y, chyba kobiety ukrywać to, że, że chorują, że się leczą, żeby po prostu pracodawca miał inne spojrzenie. No bo mają zapewne takie, że no ta kobieta się nie nadaje, tak. A tak nie jest. Kobiety są silne. Bo niektóre kobiety chemii znoszą bardzo dobrze i znam osoby, które podczas chemii normalnie pracują. To, że ja nie dałam rady, to nie znaczy, że nie każdy się nadaje, żeby po prostu pracować. A inaczej, odwracając sytuację, jakie są twoje atuty? Jakie są atuty pacjentek onkologicznych, które przechodzą leczenie Pracodawka? Nie boi się już niczego chyba. Po prostu ta otwartość i już tyle przeszłyśmy, że nowe wyzwania z miłą chęcią przyjmiemy. Nie cofniemy się. Co odkryłaś w sobie po chorobie? Siłę, wielką siłę do tego, że żeby po prostu no, działać. Działać i się nie poddawać. I tak łatwo właśnie nie dawać za wygraną. Chcę po prostu z tego życia więcej przeżyć i więcej wziąć. Nieważne ile one potrwa, ale po prostu, po prostu chcesz żyć tak pełną parą. Dzięki tym metamorfozom trafiłaś również do nas po raz pierwszy. Tak, tak pierwszy raz. W ogóle już dzisiaj czuję się inaczej, pełna inny, chociaż wczoraj miałam chemię, ale dzisiaj w ogóle czuję się świetnie. A gdzieś zawsze ta głowa umiedziała tak, że jestem dzień po chemii, to ja muszę odpocząć. A dzisiaj w ogóle o tym nie myślę, że muszę odpocząć, czy, czy jestem zmęczona. Po prostu no całkiem inne nastawienie człowiek ma. Jak... Patrzysz na naszą trójkę polskie radio, fuksjową i daje ci moc? Tak, tak, daje mi moc. Naprawdę <śmiech> tą energię w środku. I właśnie tego od dawna nie czułam tej energii, że po prostu do działania i do zmiany też właśnie nad sobą i nad wizerunkiem bardzo bym chciała, no bo jeszcze co jest ważne, żeby dużo dziewczyn wiedziało, że przed rozpoczęciem całego leczenia zadbać już właśnie o siebie. Właśnie ta onkokosmotologia jest bardzo dobra, żeby się dowiedzieć, co można zrobić przed, żeby w trakcie leczenia poczuć się lepiej. Ja o tym nie pomyślałam i bardzo żałuję, że właśnie nie, nie zrobiłam tych brwi parlamentnych, bo jak patrząc w lustro, bez włosów, bez brwi, bez rzęs i jeszcze niestety miałam skutki uboczne, że wszystko na twarzy mi wyszło, co nie trzeba, to się nie poznawałam. A jak już bym miała te brwi i już bym miała usta i wtedy ładna peruka, bym się czuła inaczej. Peruka? Tak, bo ja całe leczenie też chodziłam w peruce. Po prostu dawało mi to no, lepsze samopoczucie. Metamorfozy, piękno mimo wszystko. To jest trzecia odsłona. Ty, Doroto, jesteś autorką. Jakie są zasady dostania się do tego projektu? Bo Joanna się dostała. Metamorfozy. Tak, No to w ogóle jest wyjątkowym miejscem A na to mapie. Nie wiemy o tym, <laughs> ale mam na myśli tutaj taką też współpracę ze sobą różnych organizacji, które jakby grają do jednej bramki. Dlatego mam ogromne wsparcie zarówno w Akademii Walki z Rakiem, jak i właśnie w Stowarzyszeniu Amazonki pomimo tego, że teraz działam jako Fundacja Piękno Mimo Wszystko. I przy poprzednich metamorfozach wyłoniła uczestniczki pani psychoonkolog. A jakie były zasady wzięcia udziału w metamorfozach? Zasada główna, przyświecająca, wybrać osobę, która ma najwięcej potrzeb, żeby je zaspokoić. Gdyż jakby celem tych metamorfoz jest przede wszystkim pokazanie możliwości współczesnej onkokosmetologii jako takiego ważnego obszaru opieki okołomedycznej, Położenie też nacisku właśnie na tą jakość życia w chorobie, ale też no, cały czas powracamy do tej prewencji. Przeczytałam właśnie na stronie informacyjnej, że jest taki projekt, rusza. No i tak sobie pomyślałam, że właśnie ten fajny zbieg okoliczności, że koniec jest na ten październik, że, że to da mi moc. No mi się bardzo spodobało. i miałam Byłaś już na pierwszej wizycie? Byłam na pierwszej I rozmowie. jak to wyglądało? Przez całej leczenie o tym nie myślałam. Jakoś na pierwszym miejscu była właśnie chemia, leczenie, ale jak tam weszłam, w ogóle to poczułam się taka trochę zaniedbana i w ogóle takie, te miejsce zrobiło na mnie takie pozytywne wrażenie, takie piękne i takie dawno nie byłam w takim miejscu, po prostu tak jakby mi oderwano od rzeczywistości i, i poczułam, że nie. Ja nawet jakbym się nie dostała, ale do, dostała do tego programu, to czułam, że ja muszę coś ze sobą zrobić, żeby znowu poczuć się, poczuć się z sobą, piękną właśnie dziewczyną, tak jak kiedyś i żeby mieć tą energię, tą moc i bo czasami to Ważne jest, jak się czujemy. To piękno wychodzi wtedy z nas. Piękne to, co mówisz. Dorota się uśmiecha. Tak, właśnie, Po to są metamorfozy. My na razie z Joasią mamy krótką... pracowałyśmy. czym pracowałyście. E, Krótką. Na razie pracowałyśmy nad e, zdefiniowaniem potrzeb. To było spotkanie takie... I właściwie już pod koniec tego spotkania wiedziałam, że chcę pracować z, z Joasią, że, że, że chcę jakoś tak wspólny flow też chyba złapałyśmy. To będzie m, nasza idealna modelka, Pani zgłosiło się sporo, natomiast spotykam się z wszystkimi paniami, dlatego że metamorfozy piękną mimo wszystko nie są jedynym projektem, który prowadzimy. W najbliższym czasie będą również zajęcia praktyczne na kierunku kosmetologia onkologiczna i tam wszystkie panie chętne, które chcą przejść przez taki przyspieszony, powiedziałabym, etap Mm. Mogą być modelkami. upiększania, mogą być modelkami, możemy zaprojektować, jeżeli nie wykonać to zaprojektować, wyłonić te zabiegi i tą terapię, która na tym etapie kondycji organizmu i potrzeb przede wszystkim będzie najlepsza. Olu. Tak, tutaj Dorotka dała mi trudne zadanie, dlatego, że z 72 pań Ojej, oj. mogłam wybrać tylko dwie. Przyznam szczerze, że zajrzałam na zdjęcie grupowe, żeby zobaczyć, które z pań odpowiadałyby tak najbardziej tej metamorfozie. I sobie pomyślałam, że wezmę jedną panią, która jest długoletnią amazonką, żeby przeżyła tą przygodę i panią, która jest od niedawna w naszym stowarzyszeniu, jest amazonką. Przedstawiłam program, jaki Dorotka zaproponowała panią no i dzisiaj właśnie dostałam od nich taką pozytywną wiadomość, że obydwie panie się godzą, ale nie powiem, żeby to było łatwe, dlatego, że obserwując niektóre panie, widzę, że są takie sceptyczne do jakichś przeżycia przygody. Też sobie tak założyłam, że właśnie chcę taką osobę, która jest sceptyczna, taką panią, która musiałaby to przemyśleć. A jakie były twoje motywacje? Dlaczego właśnie takie, panie? Po pierwsze, żeby przeżyła, bo to jest przygoda. Metamorfoza to jest przygoda. Czasami obserwując potrzeby, jakieś emocje, jakieś przeżycia, widzę, która z pań, tak mi się wydaje, potrzebowałaby jakiegoś wsparcia. Czy wy jako pacjentki spotkałyście się z takimi komentarzami, a może Doroto, ty również, o, jak ty dobrze wyglądasz, to w ogóle nie widać, że chorujesz na tak, roka. Tak. Niestety, tak? Tak, tak bardzo, bez, bardzo często. Gdzie ja nie czuję się tak dobrze i wiadomo, jak wychodzę gdzieś nawet do sklepu, no to akurat jest ten lepszy dzień. I ktoś mi mówi, no ty nie wyglądasz na osobę chorującą. I to tak jak, my że nie, no ja udaję, ja jestem zdrowa. I dla mnie, dla mnie to jest takie trochę bolesne, takie sformułowanie, no bo ja w środku i w ogóle z wyglądu, ja też inaczej wyglądam. Inaczej się czuję, się bardzo zmieniłam. ja tak uważam. Z boku widzą to inaczej, ale jest to krzywdzące określenie To już się bardzo. taka zlekceważona trochę. Tak, tak. I jeszcze takie czasami porównanie, bo ktoś tam yy, ktoś inny choruje i wygląda gorzej albo źle to znosi. To tak jak mam taki zarzut dla mnie, że no nie, no ja jestem zdrowa, no ja udaję. Nie widzą nas w każdej sytuacji. Jak ja... śmiesz dobrze wyglądać. Tak, tak, naprawdę. Po sześciu latach rak wznowił się. Także jestem teraz po, po operacji yy, raka płuca, gdzie mam wycięte płuco w całości. Yy, mam przerzuty do, do kręgosłupa, do kości udowej i koleżanki o tym wiedzą. I czasami też mi mówią, że ja dobrze wyglądam na to, co ja przechodzę. Ale ja tutaj wzięłam troszkę sobie inny taki sposób myślenia i ja mówię, słuchajcie, ja muszę dobrze wyglądać, żeby się wspierać, tak? No i każdy to zaakceptował. Jak ktoś mi teraz mówi, że ja dobrze wyglądam, to ja się z tego cieszę. W pierwszej fazach choroby trochę mnie to tak deprymowało, może tak jak teraz ty to przeżywasz, Joasiu. Ale teraz już nie. Teraz już nie. Jesteś na innym etapie. Jestem na innym etapie i no wiem, że chcę dobrze wyglądać. Wiem, że wzbudzanie w sobie takiego powera, takiego dobrego samopoczucia, tego uśmiechania się nawet do lustra to daje dużo i takiego auto, jak gdyby stymulacji taki, taki, takiego dobrego samopoczucia poprzez uśmiech, poprzez dobre spotkania z ludźmi. Tak, pacjentki często o tym opowiadają i myślę, że to jest tak głęboko zakorzenione w stereotypach związanych z chorobą. Jak jako społeczeństwo postrzegamy chorobę i myślę, że takie metamorfozy piękną mimo wszystko, zwieńczone sesją fotograficzną i wystawami, które planujemy, gdzie tylko nas zaproszą, zaprezentować, Między innymi właśnie mają przełamywać taki stereotyp umęczonej, szarej osoby w chorobie. Tak nie jest de facto. A jak jest? Kobiety y, naprawdę dbają o siebie. Jak mamy jakieś wyjścia do teatru, mamy jakieś spotkania wigilijne, czy spotkania takie stricte kobiece, wszystkie kobiety są pięknie wystrojone z makijażem, z fryzurą i myślę, że to też y, właśnie dużo daje Jenny, jak ona oceniała siebie źle, a tutaj ją tak powiedzmy kolokwialnie zrobili, jak ona pięknie wygląda i dziewczyny biorą przykład z tego, tak, że, że można i trzeba o siebie dbać i o swój wygląd. Asiaki wa głową. Tak, bo zgadzam się z tym, że właśnie ten wygląd jest, jest ważny i, i kobiety my lubimy dobrze wyglądać. W każdej sytuacji. Nawet jak na onkologii jesteśmy dostajemy chemię, to spotykamy kobiety, które są umalowane, z peruką i nie są to przygnębione. No wiadomo, ten smutek jest gdzieś w środku, ale one nie chcą tego pokazać. Chcą pokazać, że są po prostu Ładny i one się wtedy lepiej czują. A to daje siłę na wyzdrowienie. Tak. A jeszcze też nawiążę, bo też jestem teraz w trakcie chemioterapii. Ale niektóre panie właśnie zauważają, że mam brwi permanentne, że mam y, usta i ja mówię, że, że robiłam to u, onko u kosmetolożki, a my możemy? No i właśnie tutaj tak. jest ten y, taki dysonans właśnie, że panie, które są w trakcie leczenia... Pytają się, bo chcą dobrze wyglądać, ale z góry lekarz zakłada, nie, pani nic nie może. Czyli lekarze nie wiedzą, jakie są granice. Lekarze z góry zakładają, że pacjenci onkologiczni nie powinni korzystać z usług kosmetycznych. Rzeczywiście z każdą z pań, które, która mnie odwiedza, przeprowadzam wywiad i każda z pań dzieli się tym, y, jaką informację uzyskała od lekarza. I ja naprawdę z pełną odpowiedzialnością za to, co mówię, ośmielę się stwierdzić, że to wszystko zależy od płci lekarza. Kobiety onkolożki zdecydowanie bardziej rozumieją tę potrzebę, to po pierwsze. Po drugie, jako kobiety, które same korzystają niejednokrotnie z zabiegów, wiedzą w ogóle, czym są te zabiegi. A z kolei cytując jednego z naszych wykładowców na kierunku kosmetologia onkologiczna, pan doktor powiedział, tutaj akurat pan doktor, ale jest wyjątkowo otwarty, powiedział, że moich kolegów to nie interesuje. Oni leczą chorobę, a nie człowieka. Czy teraz onkopacjenci powinni trafiać do kosmetyczki z certyfikatem onkologicznym? Nie ma w tej dziedzinie żadnych uregulowań w tej chwili w Polsce. Tak naprawdę onko kosmetologia jest taka troszeczkę samozwańcza. Już niektóre dziedziny kosmetologii, tak jak na przykład podologia, została oddzielona jako odrębny zawód. Tutaj tak naprawdę onko onkokosmetologiem może nazwać się każdy. Wystarczą dobre chęci i one są też bardzo ważne. Natomiast ja pracując ponad 20 lat, zgłębiając ten temat, mając wokół siebie rzesze specjalistów z takich dziedzin około kosmetologicznych. bardzo często też do końca jeszcze nie wiem i nie jestem przekonana, czy jakiś zabieg mogę wykonać, czy nie. Mam i psychoankologów, i lekarzy onkologów, i radioterapeutę, i dermatologa, i lekarza medycyny estetycznej, i fizjoterapeutów. Także to jest cały sztab ludzi, którzy w razie czego ze sobą się konsultujemy, czy też kierujemy, bo nie wszystkie potrzeby takie estetyczne są w kompetencjach kosmetologa. A zdarzyła ci się taka sytuacja, że przyszła pacjentka, pacjent bardzo chciał coś ze sobą zrobić. I ty dopiero po konsultacji z lekarzem uznałaś, że to jeszcze nie ten moment. Tak, tak. Jest tak często. I niekoniecznie, niekoniecznie to jest odmowa wykonania zabiegu, ale odroczenie. Na przykład musimy jeszcze poczekać, bo jest za wcześnie, bo są jeszcze jakieś inne okoliczności, które o tym co trzeba decydują... wziąć pod uwagę? Jakie okoliczności? Kiedy? Od razu tak z założenia powiesz... Nie ten moment. Nie ma nic z, od razu z założenia w onkokosmetologii. To jest przypadek, który trzeba y, poznać bardzo szczegółowo. Cały przebieg, historię choroby onkologicznej, wszystkie choroby współtowarzyszące, planowane leczenie też, które może nastąpić. A na przykład w trakcie chemii można zrobić zabieg? Tak. Tak, wielokrotnie można... A przez, w trakcie naświetlania? To zależy, jaki obszar jest poddawany na promienianiu. Jeżeli on jest y, oddalony od miejsca, który ma poddawany być zabiegowi... Jeszcze tutaj pytanie, o jakiego rodzaju zabiegach mówimy. Czy o kosmetyce białej, pielęgnacyjnej, wspierającej barierę hydrolipidową, czy o jakichś zabiegach troszeczkę bardziej inwazyjnych z, z cyklu właśnie mikropigmentacja. Nie? Więc z reguły kosmetykę białą właściwie... Ja nie znalazłam pacjentki, klientki, u której nie można by było... Przy, Przeprowadzić bezpiecznej pielęgnacji, nawet jeżeli ona miałaby się tylko opierać na nałożeniu płata nasączonego na chore miejsce i poleżeniu na fotelu w przyjemnym otoczeniu z osobami, które rozumieją potrzebę. W onko kosmetologii nic nie jest zero-jedynkowe, więc musimy rozważyć cały przypadek, rozłożyć na części pierwsze. Jeśli mam wątpliwości, nie podejmuję się, konsultuję to z jednym, dwoma, trzema specjalistami, jeśli trzeba. Często też proszę klientki, żeby na wizycie kontrolnej zapytały swojego lekarza. Chociaż to jest akurat ryzykowne. Bo zdarzyło mi się też tak właśnie, że, że my przygotowujemy całą terapię taką pielęgnacyjną, która jest absolutnie bezpieczna, natomiast klientka pyta lekarza, on mówi nic pani nie wolno. Tak, tak właśnie jest, że jak y, lekarz dokładnie jakby nawet nie słuchał, co chcemy, y, w ogóle na czym to polega, po prostu z założenia, nie, to nie ten moment, nie, po prostu odhacza, że lepiej nic nie robić. Ale właśnie tutaj, jakie to ważne jest, żeby podczas choroby właśnie udać się do takiego miejsca, gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie jesteśmy, wiemy, że jesteśmy w dobrych rękach i ta nawet delikatna jakaś pielęgnacja, relaks dla siebie, dla ciała i dla umysłu, bo choroba jest tak, obciąża naszą psychikę, że ta chwila dla siebie i poczucie się znowu taką kobietą, no to jest coś, coś co powinniśmy dbać na każdym etapie. To trochę odczarowuje ten oddział, na który trzeba pójść, chemioterapii dziennej. I kilkugodzinne leżenie na fotelu, właśnie przyjmowanie chemii, słuchanie różnych opowieści traumatyczne. Pomimo, że oswajam się z tą chorobą na nowo. A co by panią pomogło? Ja, żeby się zrelaksować, uwielbiam masaż twarzy. To jest tak relaksujące. Polecam każdej pani, która chce y, jak gdyby odbarczyć y, swoje takie napięcie, bo też to wypisuje nam się na twarzy, tak? To ciągle takie zamartwianie się. Czasami też widzę na swojej twarzy, także że jestem taka przykurczona i y, wtedy jak y, miałam ten masaż twarzy, to ja po prostu czułam się tak błogo, taka zrelaksowana. To nie jest y, wiele ale bardzo dużo. To nie jest dowcip to co teraz powiem, ale taki masażysta, taki masaż twarzy w trakcie chemioterapii i tak tam panie leżą. Ciekawy koncept. Jeszcze do zbadania? Natomiast no, do, zdecydowanie do zbadania. I zapewne nie u każdej pani można by było no, w każdym momencie. Nie, Tutaj trzeba byłoby wziąć pod uwagę wszystkie takie dolegliwości neurologiczne, neuropatię, wrażliwość na dotyk. Może rzeczywiście to byłby ciekawy koncept, żeby to był dodatkowy personel dbający o ten dobrostan. Ale niektórzy potrzebują też trochę spokoju i wyciszenia, więc nie dla każdego to by było też dobre. Są osoby, które lubią rozmawiać. I jak rozmawiają, przez rozmowy się rozładują te emocje, a niektórzy lubią spokój i, i nie chcą z nikim. I też nie wiadomo, do kogo można zagadać, a do kogo nie. Żeby był jakiś taki sygnał, naklejka, gdzieś już o tym słyszałam, żeby było wiadomo, a z tą panią mogę porozmawiać, podejść i właśnie to towarzystwo drugiej osoby. Dla mnie to by było najważniejsze, bo y, ja jak jeżdżę sama, to czuję się tam bardzo samotna. Bo jak, I mimo wszystko jest tam tyle ludzi... Ale no nie wiem, kto jest zagada, to porozmawiam z mią chęcią, ale nie chcę się też nikomu narzucać. Jakbym miała taki sygnał, że ta, ta pani, ten pan jest chętny do rozmowy, bo to jest cały dzień na tej chemii. To jest od godziny siódmej do 17, praktycznie się po 17 wychodzi. Więc no, dla mnie bliskość drugiej osoby. Bliskość drugiej osoby. Czy te wszystkie informacje dostają studentki i studenci onko? kosmetologii? Czy zdarzają się również studenci? Kobiety. Kobiety są wśród słuchaczek. Wśród wykładowców są przede wszystkim praktycy, osoby, które w większym lub w mniejszym zakresie mają na co dzień kontakt z pacjentami onkologicznymi i przygotowujemy bardzo gruntownie. Tak naprawdę powiedziałabym, że w całej tej kosmetologii onkologicznej jest stosunkowo mało kosmetologii, ponieważ żeby bezpiecznie i dobrze zaprojektować tą, tą terapię i przeprowadzić przez ścieżkę, My musimy mieć troszeczkę szerszą wiedzę z zakresu samej onkologii, wszystkich metod leczenia, z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Bardzo dużo godzin poświęciliśmy na dermatologię w onkologii, czyli choroby onkologiczne skóry, bo też często kosmetolog jest takim pierwszą osobą, która odkrywa w ogóle jakąkolwiek zmianę i sugeruje właśnie pójście do lekarza. Um, uczymy się też masażu, fizjoterapii. E, mówimy o medycynie estetycznej, mówimy o trychologii, mówimy o podologii, czyli właściwie z, każde, z każdej możliwej strony staramy się za, za, zaopiekować pacjentem. Dieta, e, dieta również w, w to wchodzi? Tak, tak, tak. Również dieta jest, jest podstawą. Zresztą ta dieta wybrzmiewa tak naprawdę nie tylko na przedmiocie dietetyka, ale przy okazji różnych innych przedmiotów. No i to, co najważniejsze, właściwie odczarowujemy ten pięcioletni mit karencji, że w tej chorobie przez pięć lat nic nie wolno, ponieważ wolno i to bardzo dużo i nie tylko kosmetologia w tej chwili odwraca diametralnie jakby ten nurt, ale tak samo fizjoterapia, masaż, aktywność fizyczna, kiedyś kazano oszczędzać się, nie ruszać nie przemęczać organizmu. Teraz Dzisiaj odwrotnie, przecimy. tak. Powstają studia fitness dedykowane dla, dla pacjentów onkologicznych, więc ten nurt jest taki uważam, że dużo bardziej wspierający dla pacjentów. Wśród wykładowców są również mężczyźni i jest ich akurat dosyć sporo, bo i właśnie doktor onkolog, doktor Mieszko Białas, lekarz Artur Markowski, dermatolog, czy doktor Chmiel, który jest ratownikiem medycznym, bo mieliśmy też te aspekty właśnie Pierwszej pomocy. A po co onko kosmetologowi wiedza z pierwszej pomocy? Ja myślę, że wiedza z pierwszej pomocy jest potrzebna każdemu człowiekowi, nie tylko onko kosmetologowi, każdemu kosmetologowi, każdemu człowiekowi, którego mijamy na ulicy, nigdy nie wiemy, czy nie spotkamy się z taką sytuacją w życiu, że będzie trzeba zareagować i dobrze wiedzieć, jak zareagować. Jakie umiejętności? Studia obejmują dwa semestry, a łącznie jest to 10 zjazdów. Duży nacisk kładziemy właśnie na, na tą część merytoryczną przygotowania takiego dającego konkretne narzędzia i umiejętności pozwalające samodzielnie opracowywać przypadki. I studia zakończone są również pracą, która polega na, na takim studium przypadku, tak żeby omówić wszystkie inne, wszystkie możliwe tutaj aspekty. Dziewczyny dostają odpowiednie dokumenty poświadczające, że teraz będą takimi certyfikowanymi onkokosmetologami? Tak, jest to dyplom w Uczelni Wyższej i myślę, że to jest to na tę chwilę w Polsce najwyższy stopień przygotowania z zakresu onkokosmetologii. Kim są te dziewczyny, które się zdecydowały na onkokosmetologię? No rozpiętość jest bardzo różna. Uśmiecham się, bo to jest niby tylko kilka zjazdów, a mam wrażenie, że znamy się już bardzo. Bardzo długo. Każda z nich to jest zupełnie inna historia. Mamy trycholożkę, która jest w trakcie doktoryzacji z tej dziedziny. Mamy fizjoterapeutkę. Mamy dziewczynę, która po prostu opiekuje się osobami w domu. Każda z nich ma jakieś inne pobudki, ale wszystkim przyświeca ten sam cel, żeby właśnie umieć zaopiekować się pacjentami, czy też Zdarzają swoją Zdarzają Ci się pacjentki również onkologiczne? Tak, jedna z naszych słuchaczek właśnie niedawno ukończyła kończyła chemioterapię. Jest, no jest niesamowitą osobą, która też bardzo mocno ubogaca wszystkie zagadnienia, ponieważ dzieli się swoimi doświadczeniami i bardzo często podejmuje z wykładowcami też dyskusje dotyczące takiego namacalnego swojego punktu widzenia. I? No i na przykład miałyśmy na ostatnich zajęciach nawet małe spięcie. Po jednej stronie stoi osoba, która doświadcza choroby i jest zaprzeczeniem teorii, która właśnie się pojawia. No to jest to ciek bardzo ciekawy wątek dla nas wszystkich. Ile studentek ukończy onko kosmetologię? W tym roku ukończy 10 osób. Już ruszył nabór na, na, na kolejną odsłonę. Sam fakt, że już w pierwszym naborze udało nam się uruchomić nowy kierunek jest dużym sukcesem. I to oznacza, że te studentki będą szły w świat i będą miały prawo u siebie stosować te wszystkie zasady, których się nauczyły. Żeby onkokosmetologia stała się takim w przyszłości zawodem nie tylko okołomedycznym, ale po prostu zawodem medycznym. Tak jak opiekun, tak jak pielęgniarka, tak jak podolog, fizjoterapeuta. Trzeba że... będzie walczyć hmm. z lekarzami? <laughs> Mam nadzieję, że nie, bo t, t, t, ten rynek też się troszeczkę zmienia. Czy lekarze są coraz bardziej otwarci na pomysły pacjentów? systemem lecą i po prostu nie ma tam też czasu. Oni nie rozczulają się nad nami, nie, ma, nie mają czasu wysłuchać konkretnie. Ja mam takie wrażenie, przynajmniej swoje osobiste że jestem tylko tam po to, żeby zobaczyć, lekarz zobaczył moje wyniki krwi, podpis i następny. Zadajemy pytania lekarzom. Ja osobiście też pytałam o różne inne kwestie. No niestety nie mają czasu, czas jest ograniczony, nawet jak chcę poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą mojego stanu obecnego, będziemy obserwować, zobaczymy, czegokolwiek się zapytamy, to jesteśmy nawracane do podstawy poza, trudno jest uzyskać jakieś informacje. To może czas na małe rewolucje również w Toruniu, bo ja chciałam trochę stanąć w obronie lekarzy. Ostatnio to było spotkanie z panią doktor i radiologiem i tak jak oni pięknie mówili o swoim zawodzie i tak jak często słyszę na przykład o lekarzu, chirurgu onkologicznym, nasz doktor Anioł albo nasza pani kochana doktor, która zawsze ma czas. Może czas zacząć się domagać. Ja na przestrzeni sześciu lat gdzie się leczę od jednego raka teraz do, do drugiego spotkałam tylko jednego lekarza, który mogę powiedzieć, że był empatyczny. Onkologa. Onkologa. Bo ja że się leczę ja też bytkoszczę. Lekarze nas z... odsyłają do Narodowego Funduszu, bo twierdzą, że to Narodowy Fundusz. Daje im czas taki nie więcej jak 5 minut, no bo 5 zawsze... minut na pacjentkę. Tak, i zawsze słyszymy, proszę Panią, proszę nie zadawać dodatkowych pytań, bo tam czeka 50 osób. Empatii Narodowy Fundusz raczej nie reguluje, tak? To, to empatia musi być już w danej osobie, w danej osobowości. Metamorfozy, piękno mimo wszystko. Dorota, Patrzy teraz na Joannę, co się będzie działo w trakcie tych tygodni, miesięcy, i jak długo trwa metamorfoza. Metamorfozy zaplanowaliśmy na 5 miesięcy. Rozpoczynają się teraz w maju. Zwieńczone będą y, właśnie sesją fotograficzną w październiku. I jesteśmy po pierwszym spotkaniu z Joasią, gdzie no, zweryfikowałam, czy, czy możemy podejmować się. W mojej ocenie tak. I teraz w pierwszej kolejności Joasia odbędzie spotkanie z naszym onkologiem który pod kątem zdrowotnym oraz zaplanowanej przeze mnie terapii zweryfikuje, czy wszystko możemy wykonać. A co chciałbyście wykonać? To są takie marzenia Joanny do spełnienia? Joanna może skorzystać z całej palety y, zabiegów, które są tutaj zaproponowane. Są to nie tylko zabiegi kosmetologiczne, ale też zabiegi fryzjerskie, spotkanie z fizjoterapeutką, y, będzie też y, kolacja, spotkanie ze stylistką, y, no, nowa fryzura, nowe ubranie, także tak całościowo zadbamy z tej palety Joanna może sobie wybrać. tak? Nie będziemy też niczego narzucać, ale tutaj no wszystko, czego będzie chciała doświadczyć. Moje marzenie już się spełniło, że się dostałam. Teraz jest ważne, żeby od najmłodszych lat naprawdę badać się, widzieć jak, zwracać na to uwagę i ta, ta profilaktyka, bo, bo właśnie to jest Często, że jestem za młoda. W rodzinie nie mam zachorowań na raka piersi, więc no, no dlaczego ja bym miała zachorować? W ogóle mi to do głowy nie przyszło. Czasami też wypieramy to. Tak wypieramy, że nie zwracamy na to uwagę właśnie. Więc teraz to tak jak tutaj było powiedziane, że badaj się, zrób to USG. Żeby to ginekolog na każdej wizycie powiedział USG, zrób mi nikt nie powiedział, nawet jak... moja wina, że tak późno się zorientowałam, ale też mam trochę takie pretensje, że jak co pół roku chodziłam do ginekologa, bo, bo się badam regularnie i w ogóle, dlaczego nie powiedział Pani Asiu, niech Pani zrobi, nawet prywatnie, tyle ile tu i tu i bo mi gdzieś się ta lampka zapaliła, a jakby dotknął mi tą pierś. Ja byłam w lutym u ginekologa, a w marcu już miałam przerzuty pod pachą, więc jakby w lutym już mi to zbadał, już by było szybciej o miesiąc. Rak to nie wyrok, a zatem im szybciej się zbadamy, tak. im szybciej znajdziemy zmianę, która może być, tym leczenie jest krótsze, a wyleczenie w 100%. Jak szybciej znajdziemy zmianę, to możemy uniknąć chemii, gdzie przede wszystkim chemia jest na najcięższa, bo już sama operacja jest trudna, ale nie jest tak czasochłonne dochodzenie do siebie jak po chemii. Warto by było, żeby takie zajęcia właśnie w szkołach średnich były, w klasach czwartych, piątych technikum, żeby dziewczyny były świadome, co może je spotkać. Dziewczyny, chłopcy, po prostu trzeba się badać i wtedy naprawdę rak to nie wyrok. Doroto, ty się cały czas przysłuchiwałaś, kiedy rozmawiałyśmy o pracy. O Joanny motywacjach, o jej umiejętnościach. Jakie cechy mają Anna, jakie cechy mają pacjentki onkologiczne, które przydałoby się w pracy? Co jest ich atutem? Pogodne usposobienie. To jest najbardziej uśmiechnięta grupa i tak jak Joasia wcześniej wspomniała i słyszę często to od pacjentek, a że panie się już niczego nie boją. Są bardziej odważne, są bardziej otwarte na różne projekty, nie skupiają się na drobiazgach. Są inne priorytety w życiu. Ja uważam, że to są na rynku pracy bardzo atrakcyjne cechy, które mogą być wykorzystywane przez wielu pracodawców, a tak. Odporność są... na stres, Ospo... zorganizowanie. Tak, tak, tak. tak zdecydowanie. Szybkość działania, umiejętność tak. działania w grupie. Joanno, trzymamy kciuki. Liczymy na to, że znajdziesz pracodawcę, który odkryje wszystkie te cechy, które mają młode, zdolne, pełne życia pacjentki onkologiczne. Cóż, że onkologiczne. To nie może być piętno. Rak to nie wyrok? Dokładnie. Ale jeszcze takie przekonanie gdzieś. Znaczy, ja na początku myślałam, jak się dowiedziałam, że, że mam raka piersi, to, to sobie pomyślałam, że to jest wyrok. Z tego sądu, że za mało o tym wiedziałam. Nie interesowałam się tym i nie wiedziałam, jak tak droga może przejść. I byłam bardzo załamana. Ale im bardziej byłam w tym, tym teraz wiem, że to jest tylko po prostu przewlekła choroba. I z tego po prostu wyjdę jeszcze lepsza. Czy na tej ścieżce leczenia, powrotów do choroby i wychodzenia z choroby może się urodzić coś bardzo dobrego? Człowiek poznaje tak naprawdę siebie wtedy. Wszystko staje w miejscu i człowiek ma czas zobaczyć, jaki naprawdę jest wewnątrz, czego potrzebuje, co jest najważniejsze. Na nowo siebie poznaje po prostu. Ja myślę, że takie właśnie przewartościowanie, to co jest dla nas ważne, to, co dla mnie jest ważne, dbanie o siebie, po chorobie y, zauważa się więcej. Zauważa się więcej i w y, przyrodzie, ale też w ludziach. Y, ja mam y, tą okazję właśnie obserwować kobiety, które są po przejściach i one też często się przyznają do tego, że ich życie się przewartościowało na tą dobrą stronę. Dla mnie każdy spacer to jest medytacja. Ja dostrzegam kwiatek, dostrzegam pszczołę, takie szczegóły, na które kiedyś nie zwracałam uwagi, tak? a teraz wszystko mnie cieszy. Właśnie, cieszą takie proste rzeczy, nawet promienie słońca. To jest całkiem inaczej, odbieramy to. Wcześniej była taka pogoń, że człowiek nie zwraca uwagi. Ciepło, ciepło, a teraz jest inaczej, jak słońce otula nam twarz, to czujemy już tą radość. Joanna, czy ty nie powinnaś pisać? <grym> <grym> ja też właśnie tak sobie <grym> jak zapytałaś o Joannę, a pomyślałam, że ona tak pięknie mówi. Może dziennikarz mm. radiowy, ale <głos> ta. pizza, to tak pięknie opisujesz, tak barwnie, że my to po prostu czujemy. <głos> Joasia jak mówi, to takie moje pierwsze skojarzenia były. Ania z Zielonego Wzgórza, która jechała ze stacji ze swoim... Przybranym ojcem, i cały czas mu opowiadała właśnie o urokach życia, i tak się. <głos> Asia skojarzyła. Trzy cudowne kobiety, Ania z Zielonego wzgórza, czyli Joanna Gackowska, Ola Kubacka Duńczyk i Dorota Rybarczyk. Czy do metamorfos jeszcze? Można dołączyć. Tak, jeszcze będziemy wyłaniać jedną uczestniczkę i rozważam, jeżeli na to oczywiście możliwości i partnerzy nasi pozwolą, żeby przyjąć jeszcze jedną uczestniczkę. Natomiast no to jest, jest ogrom pracy i chciałabym, żeby każda z pań była w stu zaopiekowana a wszystkie panie, które się zgłosiły, a nie zakwalifikują się do tych metamorfos, też będę starała się znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby, żeby się zaopiekować i móc coś zaproponować. Takie historie to tylko w Toruniu. Ja myślę, że to taka duża odpowiedzialność Dorotki. Nie wyobrażam sobie być tutaj na jej miejscu, ale Dorotka jest tak rzetelna, ja jestem w stu procentach pewna, że tak jak tu Joanna już wybrała, że wybierze osoby, które będą tego potrzebowały. Bardzo mi się podoba określenie modelka. Jak się czujesz z określeniem modelka? Nawet dobrze. <laughs> Bardzo wam dziękujemy. Trzy piękne panie niezwykłe z kosmicznymi charakterami przyjechały do nas z Torunia. Metamorfozy. Piękno mimo wszystko organizowane przez Fundację Doroty Rybarczyk. Jeszcze w trakcie, może jeszcze któraś z naszych słuchaczek dołączy do Bądź tego grona. partnerzy, jeśli sobie mm. pozwolę, o, ponieważ bardzo. potrzebujemy jeszcze brafiterki, potrzebujemy jeszcze optyka, który nam tutaj zaopatrzy nas w okulary, bo zaznaczam, że jest to projekt społeczny, który jest realizowany bezgotówkowo. To jest zapraszamy. trochę powołanie? To jest powołanie, to jest zdecydowanie powołanie, ale to jest bardzo satysfakcjonująca praca, bo tak jak tutaj słyszymy, jak Joasia i Ola opowiadają, one wnoszą to światło. Też jak przychodzą do Gabinetu, a to jest miejsce, w którym jeszcze dodatkowo rozpieszczamy wszystkie zmysły, więc my czerpiemy od siebie nawzajem, tak naprawdę. Dziękuję Wam, dziewczyny. Dziękujemy. Dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Zanim majówka na dobre rozpali naszą wyobraźnię grillowaniem w plenerze, zapraszam jak co piątek i co sobotę na spotkanie z politykami. Premier Donald Tusk szuka dobrych tematów zastępczych. To jest decyzja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To są ci sami politycy. Szanowni państwo, szanowni państwo, nie wszyscy naraz. Przepraszam, kiedy wszyscy mówią nie. naraz, nasi nie. słuchacze nic państw, nie rozumieją. 1 ja ten... maja bez uników o 8.13, 2 maja śniadanie w Trójce od 9 do 10. :00. Renata Grochal. Autopromocja. Bażancie Serce.